I uh... To właśnie on, idzie pierwszy raz do swojej szkoły. szkoły Wszyscy dostrzegają, że on jest tutaj nowy Chłopiec jest spięty i on jest śmielony Najwyraźniej czuję się tutaj, tutaj potępiony. potępiony za chwilę Otaczają go swoimi pięściami, zaczynają obrzucać badnymi wyzwiskami, oblewa się rumieńcem Ucieka do schronienia, do, do kibla. kibla Ale tam w spokoju też już nie ma korytarzy. Klatki, kible i szatnie hmm. Nie wchodź nigdy tam, bo ktoś ci tam brzuch natnie w twojej szkole, jest! Naprawdę niebezpiecznie, ale musisz tam się uczyć Bo to niestety tak. jest konieczne Bo kiedy idziesz do budy, twoje życie jest w swych rękach Mówi wielu uczniów, myśląc o dręgach, Jakie je czekają między lekcjami W czołowych zderzeniach, z uzbrojonymi chłopaczkami Noszenie przy sobie broni świadczy o mądrości Zaszkodzi komuś śmierć, on zaszkodzi twojej młodości To jest twoja szkoła, idea twoich stresu Skrajny przypadek polskiego marginesu Stres, Stres idea twoich stresu Stres. Stres! Polskiego marginesu Stres! ideal Ideał twoich stresu Stres! Stres. Polskiego marginesu Z za rogu ulicy wyszła ładna dziewczyna Wokoła słychać szepty, ktoś dialog zaczyna Dupy, świnia, suki i, i piździska Takie słownictwo mój mózg, mózg zaciska Zasrana polska szkoła uczy ludzi zamiatać Bracia i siostry, nie dajcie sobą pomiatać Gdzie ta tolerancja i gdzie inteligencja? Wszędzie wokoła, tylko chęć. Chamska konkurencja, Aha. uważaj chłopcze Z kim się teraz zadajesz, bo z kim się zadajesz Już takim kim się stajesz, to jest Twoja szkoła, ideał twoich stresów Skrajny przypadek Polskiego, polskiego marginesu. marginesu Stres, Stres. Stres. Stres. Stres. Stres. ideał twoich stresów Stres, polskiego marginesu Stres, ideał twoich stresów Stres, polskiego marginesu Stres Idea twoich stresów pozwala Mimo wszystko dążyć do biznesu Bo to dealer od prochów Lub dealer od ganów Ma kasy na dupie, bo gdy przyjdzie do budy rano Klientela już czeka i ze szmalem zwleka, tak, Ta, szkoła to czysta, dileroteka nawet woźny lubi sobie troje dziś zarobić sprzeda troje trawki i chuja mu zrobić, żyjemy w krytycznych czasach trudnych do zniesienia ani my, ani Betfer nie mamy nic do powiedzenia, hmm. ogólne kłopoty i konflikty z Belframi, stres, załamanie panują nad nami nauczyciele, stoją przed grupą nastolatków, którzy miewają dziwne i zmienne nastroje ten cały kanał to jedno nieporozumienie, czyli brak organizacji Edukacyjne uczulenie Stres, i od od stresu polskiego, stres, twoich polskiego Stres, stres, polskiego, z stres, stres, marginesu, Stres, polskiego, z stres, z Stres, polskiego, z Stres, stres, ha ha, Ha ha ha ha ha